Pierwszy Tesaloniczan, rozdział trzeci. Prze to nie mogąc dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach. I posłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego i współpracownika naszego w Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził i napominał pod względem wiary waszej, aby się żaden w tych uciskach nie zachwiał, gdyż sami wiecie, żeśmy na to przeznaczeni. Albowiem, gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciśnieni, jak się też stało i wiecie o tym. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy czasem nie skusił was kusiciel i czy nie stała się daremną praca nasza. Lecz teraz Tymoteusz od was do nas przyszedł i zwiastował nam wesołą nowinę o wierze i o miłości waszej i że nas zawsze dobrze wspominacie, pragnąc nas ujrzeć tak jak i my was. Dlatego pocieszeni jesteśmy, bracia, przez wiarę waszą przy całym utrapieniu i potrzebie naszej. Bo teraz my żyjemy, skoro wy stoicie w Panu. Albowiem jakież dziękczynienie możemy Bogu oddać za was, za wszelką radość, jaką się cieszymy z powodu was przed Bogiem naszym. W nocy i we dnie bardzo się gorliwie modląc, abyśmy oglądali oblicze wasze i uzupełnili to, czego nie dostaje wierze waszej. Lecz sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niech wyprostuje drogę naszą do was, a was niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich miłością, jaką i my do was żywimy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 Przetoż pocieszajcie jedni drugich tymi słowami. Pierwszy Tesaloniczan, rozdział piąty. O czasach zaś i chwilach, bracia, nie potrzeba wam pisać, albowiem sami dostatecznie wiecie, że dzień pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Bo gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich nagła zguba przyjdzie, jak bóle na niewiastę brzemienną i nie ujdą. Lecz wy, bracia... Nie jesteście w ciemności, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Przeto nie śpijmy jak drudzy, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwymi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Lecz my, synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi obległszy się w pancerz wiary i miłości i w przyłbicę nadziei i zbawienia, gdyż Bóg przeznaczył nas nie na gniew, ale na pozyskanie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, wespół z Nim żyli. Przecież napominajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego, jak i czynicie. A prosimy Was, bracia, abyście szanowali tych, którzy pracują między Wami, i którzy są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. Pokój zachowajcie między sobą. A prosimy was, bracia, napominajcie nieporządnych, pocieszajcie trwożliwych, podtrzymujcie słabych, cierpliwymi bądźcie względem wszystkich. Patrzcie, aby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale zawsze starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, albowiem taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystko badajcie, dobrego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła wstrzymujcie się, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A duch wasz cały i dusza i ciało zachowane niech będą nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie braci wszystkich z pocałowaniem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list przeczytany był wszystkim braciom świętym. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. List drugi świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy Bogu zawsze dziękować za Was, bracia, jak słuszną jest rzeczą, że bardzo wzrasta wiara Wasza i pomnaża się wzajemna miłość Wasza. Także my sami chlubimy się z was w zborach Bożych, z waszej cierpliwości i wiary we wszelkich prześladowaniach waszych i w uciskach, które ponosicie. Co jest dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, abyście za godnych byli uznani Królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. Bo jest rzeczą sprawiedliwą u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać odpocznienie wraz z nami przy objawieniu się Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy swojej, w płomienistym ogniu wymierzając pomstę na tych, którzy Boga nie znają i którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, którzy odniosą karę wieczne zatracenia od oblicza Pańskiego i od chwały mocy Jego. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbiony wśród świętych swoich i podziwiany przez wszystkich wierzących, Dlatego, że uwierzono naszemu świadectwo u Was. Dlatego też modlimy się zawsze za Was, aby Bóg nasz uczynił Was godnymi powołania i wypełnił w Was wszelkie pragnienia dobra i skuteczną wiarę mocy. Aby było uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa w Was, a Wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Drugi Tesaloniczan, rozdział drugi.